Ja w młodości y, kilka wierszy też popełniłem. Nie pamiętam, nie, nie mógłbym teraz zadeklamować ich, ale pamiętam, że jeden był o pustym rzeźniku, w którym tylko pół głowy było y, za taką szybą świńskiej. A pusty, czyli czasy PRL. Ta, no co, ja jestem człowiekiem, jestem dzieckiem prl nie? Czyli to był tak naprawdę wiersz opisujący rzeczywistość. Więc dla mnie, dla, mnie, dla mnie to był normalny widok, nie? że puste haki wiszą w tych u to nawet jakoś specjalnie smutne dla ciebie nie było przypuszczam nie, absolutnie nie to było widok jak najbardziej naturalny to taki Pamiętam naturalista kiedyś, z ciebie był tak u nas, u nas w sklepie były dwie kolejki zawsze do rzeźnika, jedna dla normalnych a druga była dla inwalidów ja nie znam. ja byłem wtedy dzieckiem Nie znałem tego słowa, co to znaczy inwalida I stanąłem w tej krótszej, dla inwalidów no. A taka babka Mi się pyta, czy dziadek, już nie pamiętam A ty jesteś inwalida? A ja tak Biedne dziecko Ale Ale wojennie, czy... Woj, wojenny? Wojenny, wojenny Też chyba wojenny były, no Głównie wojenni chwalić. Oj, jak... No dobra. To co, panie Łukaszu, powitanie. Tak, witamy wszystkich bardzo serdecznie. To trzynasty bardzo szczęśliwy odcinek audycji, która nazywa się 100 gram popkultury, czyli audycji, w której spotykamy się, by opowiadać wam o książkach, filmach, muzyce, fikołkach przez hula hop i innych akrobacjach. Wszystkim tym, co jest związane z kulturą popkulturą, wszystkim tym, co jest związane z tym, co nas ostatnio urzekło i czym chcemy zainteresować was, naszych słuchaczy, okazuje się, że chcemy was zainteresować i na przykład Arek w odcinku opowiada o serialu Bankshi a ja później nie pamiętam, że on o czymś takim mówił. Okazało się to kilka dni temu <głos> muszę posypać głowę popiołem odkurzyć mój notatnik w którym zapisuję rzeczy ciekawe do obejrzenia i do którego później I nie co, zagląda. nie zapisałeś? Nie zapisałeś? <głos> nie, nie zapisałem. E, właśnie zapom zapom zapomniałem dodać e, dzisiaj przy mikrofonach Arkadiusz Trendowski, Maciej Skwara, Gościnnie i Łukasz Mocyk, witamy Was bardzo serdecznie. Witam. Bry, bry. bry. Dobry wieczór. Teofil Zraszacz, hahaha, ha, ha. Takie, napijmy się, no, przed, przed panelem głównym. Ja otrzymałem książeczkę, Maciej otrzymał książeczkę, bardzo ciekawe wydarzenie. Do mnie jest w drodze podobno. Do Ciebie jest w drodze. Pozdrawiamy Pawła Duraja, który yy, wysłał nam małe książeczki, wydane własnym nakładem przez Pana Tomasza Lektornego. E, tu, tu jest jeszcze taka cała historia od Pawła, jak to się stało, że, że te książki do nas dotarły, co się wydarzyło. E, Maciej, też dostałeś tarczę, bo ja dostałem ja tarczę. Ja dostałem tarczy, ja dostałem scyzoryk. Scyzoryk do naprawy podcastu bez nazwy, czyli do mojego... Starego. No, niektórym wydaje się, że już świętej pamięci podcastu. Ale jak już dostałem scyzorek do naprawiania, to pewnie spróbuję coś naprawić w najbliższym czasie. Powinieneś. Z wczasów wrócę. Ja pamiętam jeden z takich Twoich pierwszych odcinków, w którym deklarowałeś się, że będziesz. Eee, ostatni gasił światło w polskim podcastingu. No i pewnie to zrobię, a ja słyszałem i pamiętam jak całkiem niedawno odgrażałeś się, że swój podcast odkurzysz. No jest w trakcie odkurzania. Eee, a mu jest w trakcie wy... naprawiania, a ja jestem w trakcie <śmiech> przygotowywania się do zgaszenia światła w polskim podcastingu. <śmiech> to i dobrze. Ostatni gasi światło. tym listem. No, ja chciałem właśnie nawiązać do tego, bo to jest ważna sprawa, bo e, to nie jest tak, że Paweł spakował książkę i ją wysłał, nie, nie tylko poświęcił czas, by dotrzeć na pocztę, on zrobił więcej, bo, bo jak wspomniałem, że ja mam tarczę, Ty wspomniałeś, że masz scyzoryk, podejrzewam, że Twój scyzoryk wygląda tak jak moja tarcza, no. to jest laurka, układanka, ruchome elementy, e, ręczna robota, pogratulować. Musimy zdjęcia wrzucić na 100 gram popkultury. Okej, okay, okej. Okay. Ja już mam na to A tarcza w sensie? E, Wzorowy podczas ta... czy macie chronić? A. To jest rycerzowi autorskiego mikrofonu, Paweł hmm. Duraj. Każdy rycerz powinien mieć zamek. E, ja może nie będę zdradzał tutaj intymnych szczegółów tego, tej tarczy. Wyślemy zdjęcia. Będziecie mogli sobie zobaczyć Ludzie sobie zobaczą. E, tak, dokładnie. Facebook ukośnik.com, 100 gram popkultury. Tam jest fanpage naszej audycji. Warto zaglądać na Facebook. Warto zaglądać na naszą stronę internetową 100gram.popkultury.pl. Tam nas słuchacie, tam pobieracie pliki z naszą audycją. Dzisiejsze trzynaste spotkanie, jak zwykle, dobre filmy, dobre książki. Wiem, że panowie są doskonale przygotowani do dzisiejszego naszego spotkania ze mną. Bywa różnie, bo ja jestem w trasie ciągle. Znaczy dotarłem, ale ciągle jadę yy, Więc może yy, Co ciekawego obejrzeliście Co ciekawego przeczytaliście yy, Może ja zacznę yy, bo, bo ten Ja zacznę tak trochę yy, przekornie Od muzyki Bo yy, ta muzyka u nas jest traktowana Po macoszemu I jak sobie zostawię ten temat na koniec To pewnie zabraknie czasu, żeby O nim powiedzieć A to będzie krótko yy, takie moje nowe odkrycie. Płyta dosyć stara, czteroletnia z 2010 roku. Antoni Muracki. mówi wam coś taki człowiek? Pierwsze słyszę. Antoni Muracki. Eee, no. Eee, to jest płyta pod tytułem Za blisko stoisz i to jest taka płyta e, gdybym miał e, porównać podobieństwa to tak między Dyakiem a Andrusem. Eee, U, to, to czyli... rozpięto, rozpiętość jest spora brzmi eee, interesująco nie, to jest, nie jest taka spora, jakby się wydawało bo i Andrus śpiewa własne teksty i jak akord nie śpiewa własnych tekstów śpiewa taką lir, licz, liryczne liryczne piosenki eee, a tu właśnie jest coś pomiędzy bo jest i, i są utwory liryczne wszystkie są własne na tym, na tym krążku, za blisko stoisz i jeden ten właśnie tytułowy za blisko stoisz przykuł do całej płyty, a go tak przez przypadek przesłuchałem u niedzielskiego i kurczę za, za, zakodowałem sobie Antoni Muracki, zacząłem sobie wyszukiwać najpierw YouTube, gość ma właśnie podobny trochę głos czasami barwowo właśnie do Andrusa, a całe instrumentarium w tle bardzo przypomina te y, y, piosenki Dyjaka z płyty Moje Fado więc dlatego takie zestawiłem razem te, te płyty no i co tu dużo o nim mówicie? za dużo o, o tym gościu też nie wiem tyle tylko, że to jest warszawski bard, który jest tłumaczem i wykonuje często piosenki Nochawicy tego Czech'a Nochawicy to kojarzycie na pewno tak, ja zdecydowanie Rok no, diabła polecam e... film, może kiedyś wspomnę no właśnie on śpiewa jego piosenki też tłumaczy właśnie z czeskiego na polski i i, no i jeździ z recitalami właśnie Nochawicy często po Polsce albo ze swoimi właśnie piosenkami z tej płyty za blisko stoisz e, jestem dopiero po pierwszym przesłuchaniu także e, za pierwszym razem mi się spodobało także myślę, że e, za drugim i za trzecim mi podejdzie e, tak jak mówię, piosenki są różne są e, takie bardzo liryczne takie bardzo e, no własne ale też takie, które dotykają trochę polityki, trochę takiego życia społecznego. No, Warto posłuchać sobie, zobaczyć. Jak podejdzie, to podejdzie. Wpisać sobie nawet na YouTube piosenkę Zablisko stoisz lub jakąś inną Antoni Muracki. I jak podejdzie, to, to polecam. W takim razie nie zostaje nam nic innego jak sprawdzić Antoniego Murackiego. Przypomniałeś mi, że ja o pewnym wydarzeniu muzycznym opowiem, które ostatnio, w którym ostatnio uczestniczyłem, ale to może później. To może teraz ja i też może temat, który już zostawiam sobie zwykle na sam koniec i zawsze zabraknie nam czasu, żeby powiedzieć coś na temat czegoś, czego chyba jeszcze do tej pory w naszej wspólnej audycji nie było. Mianowicie chciałbym bardzo polecić słuchaczom naszej audycji inny podcast. I myślę, że to taka będzie świecka tradycja, że co jakiś czas chciałbym polecić dobry podcast, który gdzieś wpadł mi w ucho, ponieważ no, stoję na stanowisku że podcasty są jak najbardziej częścią popkultury, są bardzo niedoceniane, a warte uwagi osób, które interesują się no nie tyle samymi podcastami, ile generalnie również tematami związanymi z popkulturą. Chciałbym zacząć e, od podcastu, który nie jest podcastem świeżym, ale jako, że mam wrażenie, e, mam wrażenie, gdy śledzę e, aktywność naszych słuchaczy na Facebooku czy w komentarzach, że m, słucha nas sporo osób, dla których e, nasz podcast jest jedynym podcastem, e, którego w ogóle słuchają i mają e, małe bądź znikome pojęcie na temat całego zjawiska, całego środowiska polskiego podcastingu. Natomiast tematyka podcastu, który chcę dzisiaj polecić, jest dla naszych słuchaczy, wydaje mi się, bardzo interesująca, bo związana z twórcą, który już bardziej popkulturalny być nie może. Mianowicie z postacią Stephena Kinga. Chciałbym bardzo polecić naszym słuchaczom podcast zatytułowany Radio SK, Radio Stephen King. Jest to audycja, która w całości jest poświęcona osobie Stephena Kinga. Audycja zawierająca recenzje jego książek, recenzje jego komiksów, ale również jego ekranizacji, zarówno tych oficjalnych, amatorskich, kinowych, telewizyjnych. Wszystko, co jest związane z Stephenem Kingiem, znajdziecie na falach. Hmm, radia Stephen King. To co jest fajnego w tym podcaście to to, że nie są to tylko takie suche recenzje. Bardzo dużo odcinków jest poświęconych fandomowi, czyli środowisku fanów Stephena Kinga i niektóre odcinki są naprawdę no, dla mnie jako osoby, która nigdy takim zwariowanym fanem nie była, no porażające odcinki, w których prowadzący Mando, o którym za chwilę jeszcze parę słów, spędza dwie doby na Karimacie, przykryty kocem termicznym w Paryżu, tylko po to, żeby jako jeden z pierwszych wejść na spotkanie z Stephenem Kingiem, na które jechał przez połowę Europy. Naprawdę, może się wydawać, że osoba jednego autora to zdecydowanie za mało, żeby nagrywać na ten temat podcast. Nic bardziej mylnego. Radio Stephen King nadaje regularnie już od no kilku lat, nie, nie wiem dokładnie, kiedy pojawił się pierwszy odcinek, natomiast aktualnie jest 152 odcinki tego podcastu już nagranego, więc naprawdę kupa dobrej roboty, ponieważ to są odcinki bardzo dopieszczone, świetnie montowane. Wszystko zaczął Mando, czyli nauczyciel z Bydgoszczy, Zakochany w Stevenie Kingu, z biegiem czasu do Mando dołączyły inne osoby chociażby jak Łukasz Skóra, który nadał całemu podcastowi niesamowity klimat, wprowadził do audycji niesamowite poczucie humoru, ale to nie tylko Mando, nie tylko Skóra, ale również inne osoby. No, chyba już ponad 15 osób przewinęło się przez radio Stephen King w mojej osobistej liście polskich podcastów radio Stephen King i plasuje się naprawdę bardzo, bardzo e, wysoko. Jeden z moich ulubionych podcastów. E, podcast, od którego jakby zaczęła się dla mnie ponowna przygoda ze Stephenem Kingiem, ponieważ ja gdzieś e, z twórczością Kinga spotkałem się, jak byłem młodszy, e, ale czytałem tak bardzo wyrywkowo. Odkąd mam do zaczął nagrywać radio Stephen King, no to wróciłem do Kinga, zacząłem czytać, zacząłem interesować się jego twórczością i z czystym sumieniem polecam wszystkim osobom ten podcast, zwłaszcza tym, które nie interesują się polską sceną podcastingową, bo jest to coś, co sprawi Wam bardzo dużo przyjemności słuchając. Świetne audycje, świetna produkcja, dużo informacji, jak również bardzo dużo świetnych, pozytywnych odczuć na temat samej audycji. Ja z Kingiem miałem podobnie jak ty właśnie, że to dzięki właśnie podcastowi Radio Stephen King na nowo właśnie wróciłem do czytania Kinga, bo często te recenzje zachęcają w taki sposób, że nie sposób się oprzeć po prostu i trzeba wziąć, kupić co tą nowość, tak jak na przykład teraz um, książka, która u mnie akurat jest na tapecie, najnowsza książka Stephena Kinga, Pan Mercedes. A jeszcze gwoździ z y, sprostowania, Powiedziałeś nauczyciel zbyt gorszy, y, nauczyciel z Hełmna, Mando jest z Chełmna. Jakoś, nie wiem, y, utkwiło mi w głowie, nieważne. To, co to, co trzeba powiedzieć. Z tego podcastu po prostu wręcz wylewa się miłość do Stephena Kinga. Ja nigdy osobiście nie spotkałem kogoś, kto byłby tak zakręcony i sfiksowany na punkcie jednego autora. Naprawdę, przesłuchajcie sobie kilka wyrywkowych odcinków i będziecie zszokowani, jak można wręcz wyznawać danego autora tutaj w przypadku Stephena Kinga dla Mando mam wrażenie Stephen King jest religią i myślę, że on też by się zgodził, gdyby usłyszał moje słowa, bo on bardzo często to podkreśla, że on tego autora wręcz wyznaje. No, co tu dużo mówić, 152 odcinki poświęcone tylko jednej osobie to jest wiele dziesiątek godzin audycji o Stevenie Kingu dla fanów Stevena Kinga, ale nie tylko, bo również po prostu dla fanów dobrej książki, dobrego filmu, dobrego komiksu, no i dobrej zabawy z schłonięciem kultury popkultury. To, to ja może dodam od siebie, że jeżeli kto. Ktokolwiek, kiedykolwiek szukał coś na temat Stephena Kinga i trafił na stronę internetową stevenking.pl, to ta strona jest właśnie między innymi prowadzona, współtworzona przez Mando, To jest chyba najlepsza wizytówka dla tego podcastu. No tak, w końcu Mando jest twórcą tego serwisu, jednym z, z os, z jedną z osób, która ten serwis tworzyła. Drodzy Panowie, ja jestem zorientowany na tyle dobrze, że wiem, yy, będziecie mówić dziś o książce pewnego autora, którego wszyscy lubimy i szanujemy. Yy, pomimo tego, że ja dopiero niedawno zacząłem zgłębiać się w literaturę Norweskiego pisarza, jakim jest Jonesbo. Wy opowiecie o siódmym tomie, czyli o pierwszym śniegu. Ja natomiast cały czas jestem w trakcie słuchania Karaluchów Jonesbo, czyli to jest druga książka z serii przygód detektywa Harego Hule ale myślę, że to już jest odpowiedni moment żeby o tej książce opowiedzieć, wspominałem tydzień temu, że realizacja audiobooka jest po prostu rewelacyjna, a jeżeli chodzi o samą treść, to jakby dotarłem już do pierwszych takich przełomowych momentów i wiem, że to będzie już za chwilę naprawdę jazda bez trzymanki będziemy zastanawiać się, przeskakiwać jakby z podejrzanego na podejrzanego, by na końcu dostać obu w głowę i przekonać się, że osobą, która odpowiedzialna jest za zbrodnię, jest zupełnie ktoś inny, kogo się spodziewaliśmy i to jest fantastyczne. Tak samo jak w Człowieku Nietoperzu, tak samo teraz w Karaluchach. Naprawdę przygoda z, z, z powieściami o bo to jest naprawdę świetnie spędzony czas tyle chyba tak bardzo w skrócie na temat Karaluchów dodam ze swojej strony. Może jeszcze kilka słów na temat treści Harego Hule poznaliśmy w pierwszej części. Wiemy już kilka rzeczy z jego mrocznej przeszłości. Wiemy już w jaki sposób działa podczas pracy śledczej. Tym razem Harego Hule wysłany jest do Tajlandii, gdzie został zamordowany prawdopodobnie zamordowany norweski ambasador. Harry, znany między innymi z rozwiązania głośnej sprawy, która miała miejsce w Australii, tą sprawę poznajemy w pierwszej części przygód Harego Hula. E Został właśnie wydelegowany do Tajlandii jako ktoś, kto na pewno sprawdzi się w pracy śledczego i jako ktoś, kto dochowa w tajemnicy mrocznych spraw, które mogłyby przy okazji tego morderstwa wyjść na wierzch. Jego metody działania są jakie są, więc naprawdę przyjemnie się to czyta i naprawdę z wielką przyjemnością poznaje charakter tego człowieka, który nie jest no, niekoniecznie jest wzorem do naśladowania. To chyba tyle o Karaluchach. Naprawdę warto przeczytać, jeżeli ktoś po, po Człowieku Nietoperzu stwierdzi, że są to historie, hmm, są to historie, które, które lubi, to na pewno nie zawiedzi się na Karaluchach, a Wy przekonacie naszych słuchaczy, że warto czytać trzeci, czwarty, piąty, szósty, a, a w, w siódmym tomie to już jest totalnie wszystko zaklęcone. No tak, tak powiedziałeś, yy, razem z Maciejem, skończyliśmy siódmy tom pod tytułem Pierwszy śnieg i co najciekawsze my kończyliśmy go praktycznie równocześnie tego samego dnia nawet zakończyliśmy szliśmy w web w web bo sytuacja nas wciągała wir akcji po prostu nas tak wciągał że tylko przesyłaliśmy sobie wiadomości na ilu procentach jesteśmy i, i połykaliśmy dziesiątki stron dziennie nie dało się nie bo się nie da się nie dało, nie dało się nie czytać, Maciek <śmiech> zawalił tam pół nocki jednej nawet w pewnym momencie i e, obydwaj stwierdziliśmy właściwie jednym tchem, że do, z dotychczasowo przeczytanych tak część jest najlepsza siódma część pod tytułem właśnie e, pierwszy śnieg ile dałeś e, gwiazdek w Lubimy Czytać? dziesięć, dychę, pełną dychę dałem ja też dałem e, pełną dychę pełną dechęę bo ja y, gwiazdkuję sobie właśnie tak jak mówiłem kiedyś, gatunkowo, że y, książka, y, która no, jest kryminałem, jest traktowana jako kryminał i, i gwiazdkuję ją i oceniam ją jako kryminał, nie jako, jako inną książkę. No i, y, no i co mamy? Co mamy w, w pierwszym śniegu? W pierwszym śniegu mamy po raz drugi w książkach Jones było seryjnego mordercę, to jest ważna, ważna rzecz, yy, nietuzinkowego seryjnego mordercę yy, przedstawionego jako bałwan zresztą yy, w oryginale ta książka ma tytuł bałwan i w języku angielskim też jak się zorientowałem również snowman yy, nie wiem czemu akurat u nas jest pierwszy śnieg, nie wiem yy, jest to w pewien sposób yy, wytłumaczone bo bałwan u nas ma znaczenie dosyć yy, yy, no dwuznaczne, podwójne tak, dwuznaczne. W... dwuznaczne dlatego może chcieli uniknąć e, tego określenia e, i z, e, zatytułowali pierwszy śnieg co nie jest też e, bez sensu bo e, jak się okazuje bałwan e, morderca seryjny morduje wtedy kiedy pojawia się pierwszy śnieg to nie jest duż, tak, duży wtedy, spoiler bo pierwszy Oslo... śnieg pojawia się e, tak, tak, bo wybiłeś mi teraz myśl. Nie, nie, no mówię, że wtedy, kiedy nad Oslo nadciągają pierwsze zimowe chmury, nadciąga szaruga, mrok, mróz. Ja znowu się nakręcam, bo to na mnie robiło niesamowite wrażenie, tak, że te straszne zbrodnie są połączone z klimatem, z pogodą i, i ten mróz, zbrodni i zła łączył się z mrozem pierwszego śniegu. Dlatego uważam, że ten tytuł jest zdecydowanie nawet lepszy niż oryginalny Bałwan. No, należy się cieszyć, że książka nie nazywa się Wirujący seks albo Szklana pułapka, bo wiemy, że polscy tłumacze potrafią schrzanić oryginalne tytuły. No, w tym przypadku pierwszy śnieg podoba, uważam, że jest nawet lepszym tytułem niż, niż ten oryginalny oryginalny, który wymyślił Nezbo. Też, no, nie złe. Nie najgorszy. Nie najgorszy. Ja nie chciałbym tutaj, w tym, y, opowiadając trochę o tej książce, nie chciałbym y, za dużo zdradzać, bo, y, bo można, nie chcąc się za Bardzo dużo zdradzić. Bardzo trudno jest a... mówić o tej książce i nie spoilować. <laughs> Właśnie, ale y, tak, żeby zreklamować, to muszę powiedzieć, jak y, w tej takich y, tych seryjnych morderców tej galerii seryjnych mordreców, który znamy z literatury, to bałwan morduje w sposób bardzo pomysłowy. i e, Więc już dla samego tego można... E, ja pierwszy raz spotkałem się z takim narzędziem zbrodni, jakie, jakie, jakie widzimy w tej książce. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego. Więc e, też duży plus za pomysłowość dla Jonesbo. Ty słyszałeś o tym? Nie, nie, nie zradzę nic o czym. Nie, nie, nie, ale nie, nie słyszałem. Narzędzie, zbr narzędzie zbrodni jest, jest, jest świetne. Powiem tylko tyle, nie interesuje się weterynarią. <laughs> no tak. No ale... i co, jest e, mnóstwo twistów. Jest, jest namnożone ilość podejrzanych, chyba najwięcej z, z tych wszystkich książek, e, gdzie nie zawsze było to podejrzany był tajemnicą. Chyba w czerwonym gardle chyba nie yy, od razu wiedzieliśmy, kim hmm. jest podejrzany. W wybawicielu też chyba tak było. Tak, W Wybawicielu też wiedzieliśmy, a tutaj nie wiemy nie wiemy nic i zwodzi nas Nez, bo niesamowicie. Zwodzi nas co chwilę, tak. głupiejemy, jesteśmy czegoś pewni i nagle jesteśmy, nie wiemy nic znowu. Prawda? Arek, yy, powiem tak, że nawet przyrównując tą książkę do dobrej sztuki, można troszeczkę zaspoilować, ale powiem to, bo wydaje mi się, że ta książka idealnie wpisuje się w powiedzenie, że jeżeli w przypadku sztuki teatralnej w pierwszym akcie na ścianie zawiśnie strzelba, to w ostatnim, trzecim akcie ta strzelba powinna wystrzelić. I tutaj w ten kanon... Nesbo wpisuje się niesamowicie, ponieważ jesteśmy świadkami wielu wydarzeń, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo mało istotne albo są tylko jakimś tłem całej historii, żeby w dalszej części książki wyjść na pierwszy plan. Zaskoczyć nas, później znów na ten dalszy plan e, odejść. No, gra na mi Nesbo tak, e, jak dorosły bawi się z dzieckiem. Coś niesamowitego. Ja bym to właśnie no, przyrównał do naprawdę bardzo dobrej jakości e, sztuki jest. Do, dra, do dramatu teatralnego. Tak, tak. Ja bym przyrównał jeszcze do dobrej jakości tego takiego thrillera filmowego, bo Nesbo często stosuje takie triki filmowe. Mhm, mhm. Zgadzam się z Tobą. W ogóle mam wrażenie, że to jest pierwsza książka, w której Nesbo e, e, obok e, no, e, typowego kryminału e, łączy w tej książce właśnie e, rozwiązania, które są typowe dla e, thrillera. E, jeżeli miałbym powiedzieć, jaki to jest gatunek, no to już trudno jest powiedzieć, że jest to typowy kryminał jakim mhm. były poprzednie części książek z Harem, tutaj jest to kryminał przechodzący momentami w thriller no i też triki, takie montażowe jakby filmowo użyć powiedzenia, że zawiesza akcję w momentach kiedy jest po prostu największe napięcie przechodząc gdzieś indziej i rozwiązanie tej akcji dowiadujemy się za chwilę. Tak, a ty musisz czekać, musisz czekać i musisz no. czytać. Musisz czytać. <słuch> I musisz czytać. E, tak jak powiedziałeś, trudno jest powiedzieć coś więcej o tej książce, żeby nie zaspoilować. E, mm -hmm. Ja powiem też, że w swoim gatunku dla mnie e, jest to e, książka wybitna. Te 10 gwiazdek ja nie wiem, czy ja dałem jeszcze jakiejś innej książce w ostatnim czasie 10 gwiazdek na, ja lalek, na, na lubimy czytać Farmę Lalek, będę się za nią brał niedługo na moim urlopie ale to, co należy podkreślić w tej, w tej książce to jest fenomenalna fabuła tutaj po raz kolejny Nesbo w, w, w Plata Obok wątku e, kryminalnego bardzo interesujący e, kontekst e, społeczno-obyczajowy. E, w tym przypadku jest to motyw zdrady małżeńskiej e, i pozamałżeńskich dzieci. E, czyli gdzieś tam obok tych wszystkich wy wydarzeń kryminalnych my zaczynamy się zastanawiać na temat e, moralności e, w małżeństwie, zdrady, E, rodzenia <głos> e, dzieci pozamałżeńskich, wychowywania ich przed, o, przez ojców, którzy nie są świadomi tego, że wychowują e, nie, nie swoje dzieci, jakby jest to jakby tutaj ten e, kontekst społeczno-obyczajowy, też jakby wchodzi nam do głowy, tak? I też daje nam bardzo dużo e, do myślenia. To mi się naprawdę podobało e, bardzo. E, nawiązania i rozwinięcia wątków z poprzednich książek. Tak jak do tej pory mhm. de facto mówiliśmy, że można czytać te książki nie w kolejności. No to Oprócz ja... trilogii Oslo. Tak, oczywiście oprócz trylogii Oslo, to ja w tej chwili też bym odradzał Wam sięgnięcie po tą książkę, jeżeli nie macie przeczytanych przynajmniej szóstego mhm. i piątego tomu. Tutaj te nawiązania i rozwinięcia poprzednich wążków, wątków z poprzednich książek są dość istotne, mm, Istotne, tak. Istotne, tak. I to, co jeszcze mi się rzuciło, gdy czytałem tę książkę, to to, że chyba po raz pierwszy w całym cyklu o harem od samego początku fabuła tej książki jest przesiąknięta złem. Takim czystym, osobowym złem, które, tak jak powiedziałem, w jakiś sposób łączy się z otaczającym światem tej książki. To zło, które jest symbolizowane przez ten właśnie pierwszy śnieg, przez ten mrok, przez tą chlapę. I potem jakby zrobiłem krok dalej, myśląc o tym i muszę powiedzieć, że ta książka bardzo mocno w mojej opinii nawiązuje do postaci Kuby Rozpruwacza Arek. Nie wiem, czy popatrzyłeś na to w ten sposób. Seryjny morderca mordujący w sposób bardzo brutalny tak. kobiety, kobiety, które mhm. to chyba nie będzie spoiler, jeżeli powiem, które nie są e, kryształowe, święte. które nie są e, święte i które w ocenie mordercy bałwana zasługują na, na karę i ta kara jest naprawdę też kwintesencją zła, ja tutaj nie spojluję, nawiązując do Kuby Rozpruwacza Kuba Rozpruwacz robił straszne rzeczy z ciałami swoich ofiar i tutaj w tej książce mamy coś bardzo podobnego więc ja tutaj wyłapałem to nawiązanie tak mi się wydaje, dla mnie Bałwan to jest taki Kuba Rozpruwacz współczesnego Oslo nie wiem czy też, też tak na to spojrzałeś no tak akurat mi się nie skojarzyło ale no, do, no to dosyć celnie dosyć celna uwaga co jeszcze chciałem dodać kiedyś taką plotkę słyszałem że właśnie pierwszy śnieg ma być e, sfilmowany i ma być jako pierwszy, pierwszą adaptacją e, z cyklu o, o Harem Hule więc e, ja nie wiem, jak to chronologicznie oni później będą kombinować, jeżeli coś powstanie więcej, nie wiadomo, ale my się wydaje, że nawet jako osobny film ma ta książka mhm. duży potencjał, żeby być dobrze zrobionym. Oczywiście, filmem. zwłaszcza jeżeli nie skupią się na wszystkich wątkach, tak? Mhm. To może być naprawdę dobry film. Tak kiedyś już wspominałem, słyszałem, że Martin Scorsese był przymierzany do wyreżyserowania pierwszego śniegu. No, no. no, muszę przyznać, że e, pasowałby do klimatu e, tej książki. No i mamy, mamy parę detektywów. Mamy, mamy Harego Hulę i, i tą. Że jak ona na imię? Brat? Y, jak ona na imię? Ym... Ta jego partnerka? Wyleciało mi teraz y, no. z, z głowy. No, brat nazwisko Tak, tak, tak. Ta dziewczyna, e... która przyjechała Grosz... z Bergen Tak. Ym policjantka, więc y, para policyjna właściwie można by rzec idealna, obydwoje inteligentni, obydwoje atrakcyjni e, no, nie, każdy nie na swój inny sposób trochę szal, szaleni to tak, więc, tutaj więc jest, jest, jest para, która mogłaby by, by fajnie wyglądać na ekranie mhm. szaleni użyłeś tego słowa e... Tutaj w tej książce zło bardzo często przeplata się z szaleństwem. Pojawiło się nawet takie pytanie, czy jeżeli ktoś jest zły, to czy musi być szalony, tak? I czy szaleństwo automatycznie jest złem? Naprawdę, w swoim gatunku książka wybitna, ja bardzo rzadko używam takich mocnych słów, jeżeli, ale mówię z ręką na sercu nie będziecie zawiedzieni jeżeli lubicie kryminały jeżeli sięgniecie po pierwszy śnieg będziecie chcieli do tej książki wrócić na pewno za jakiś czas będziecie chcieli do tej książki wrócić na pewno już mi się poprzednia wyba, wybawiciel bardzo podobała i mówiłem kurczak, to jest dobra książka a tu pierwszy śnieg ją przebił i pobił na głowę no nic, nie mogę doczekać się pancernego serca, ale zostawiam sobie, zostawiam tak, sobie... Tak, następne jest pancerne serce. Ja teraz się wziąłem za syna. Mhm. Ja zrobiłem sobie przerwę ja, nie, od, ja... od Harego Hula, ale nie zrobiłem sobie przerwę od Jones'bo. Yy, Zabrałem się za tą nową książkę Syn i muszę powiedzieć, że trochę mam yy, opory, znaczy opory, Oporo, ciężko mi na razie idzie. 20% przeczytane i jest... No, jeszcze mnie nie szarpnęła za serce. O. Ale jest, jest, jest cokolwiek takiego, co wprowadzać się bo ja, ja kiedyś już właśnie tak jak wspominałem, dostałem od Przemka i się napaliłem, że, że, że gdzieś tam zaraz po karaluchach może ten, ten syn. I ostatnio byłem w Empiku. Kasia przeglądała jakieś książki i złapałem syna, bo jest dość mocno wyeksponowany. Przeczytałem pierwszą stronę i, i stwierdziłem, że może być fajnie. No i to się powoli rozkręca. Nawet bardzo powoli. No, te pierwsze kilka rozdziałów to mamy dosyć więzienne klimaty. Wszystko się dzieje w zakładzie zamkniętym, w więzieniu, więc no nie każdy lubi Takich, takie klaustrofobiczne. Um, taką katastroficzną akcję no ale rozkręca się mówię powoli i mam nadzieję, że, że jak już no, pójdzie, to pójdzie no. może dlatego tak e, odbierasz tą książkę, że nie lubisz się wczytywać, może tutaj leży, nie, nie tu <grych> no nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że bo to jest świeżo po pierwszym śniegu i, i każda książka wydaje się wtedy gorsza muszę, taki jest moment, że trzeba ją po prostu trochę zapomnieć no to taką prawda. dobrą książkę musisz, musisz zapomnieć żeby, żeby podobały Ci się inne to prawda, ja jak, jak przeczytam coś, co bardzo mocno mnie urzekło, to staram się kolejny tytuł wybrać krótki i taki lekki, żeby wyjść z historii, która, która mną zawładnęła, żeby później móc jakby wrócić i cieszyć się. No w tym przypadku kontynuacją, tak? No właśnie, ja źle wybrałem, bo nie dość, że syn jest podobnej grubości jak pierwszy śnieg. To jeszcze podobnym, w podobnym klimacie. No, to rzeczywiście może. I też, I też dzieje się w Oslo. Więc no, zobaczymy. Ciężkie zadanie, przebić pierwszy śnieg, ale brnę dalej. O, zobaczymy, ja na pewno szybko ze syna się nie wezmę. E, moje słynne zboczenie, książki poszczególnych autorów czytane po kolei, więc e, do syna jeszcze no. parę ładnych książek. Aha, w ten sposób, tak. nawet, nawet, nawet jeżeli nie, to, pomocne, nie jest to seria. Tak, mm -hmm, tak, okay. tak. No dobrze. Takie zbocze. E, filmy jeszcze nie, nie, nie, żadnego nie wzięliśmy na tapetę. A widziałeś dzisiaj? coś? Bo ja, wi widziałem. ja widziałem. Nic nie leciało. E, na to, fajny fajny ja, film. Ja ostatnio, ja ostatnio oglądam polskie filmy. Tak jakoś mi wzięło na, na polskie filmy. W ogóle sobie, sobie postanowiłem obejrzeć wszystkie filmy od, od 1989 roku polskie. No, nieźle. <śmiech> Czyli co, co, co, co 25 lat wolności zrobiło z polską kinematografią? <śmiech> no chciałbym, chciałbym to ogarnąć kiedyś, wszyscy, mniej więcej wszystko, bo oczywiście nie wszystko jest możliwe do zdobycia. Ale no i od czegoś trzeba zacząć pierwszy krok... Yy, Zacząć, yy, było, więc zacząłem od roku 2014, bo będę te, najłatwiej jechać od tyłu. No i e, takim filmem, który wpadł mi w rękę, był Jack Strong Pasikowskiego. A Pasikowski to jest reżyser, który e, te 25-lecie naznaczył grubą krechą. Tak, ostro, sier, się wyrył, trzy, dwa, ostro się wyrył, wyrył w, w pamięci widzy, widzów. Więc e, no, kilka genialnych filmów. Operacja no. samą. E, co mi jeszcze przychodzi na myśl? E, no. Przypomnijcie mi, czego mi brakuje z Lindą, z helikopterami, kosowski klimat, e, Demony wojny? Demony, demony wojny, dziękuję. Demony, demony wojny według goi, a coś takiego było. Jak brakowało mi, brakowało mi tytułów, wiedziałem, że jak rzucę słowa klucze, to Arek się pobawił w kalambury. No dobrze, e, więc Jack Strong. Jack Strong to, jak wiadomo, Pewnie z trailerów i, i z historii Wiecie, jest to historia O pułkowniku Kuklińskim Kuklińskim, o Jezu Patrzcie, wyleciało mi z głowy no, w ostatniej chwili Dziękuję bardzo. Ale wiedziałeś, że jak wiedziałeś, że jak powiesz słowo klucz To pobawimy się z tobą w kalami. Nie, no bo patrzę na tą kartkę i, i, i widzę y, Pasikowski literka P mnie tak przykuła Więc, więc ten y, Mamy y, na tapecie pułk Pułkownika Kuklińskiego I taki jakby jego sfilmowaną sfilmowaną jego tą akcję całą przez co, dlaczego, jak i jak to się stało i w jaki sposób został amerykańskim szpiegiem no i film pokazuje to dosyć dokładnie jak ja skończyłem ten film oglądać to byłem trochę zawiedziony jakoś tak powiedziałem spodziewałem się czegoś większego, czegoś lepszego czegoś bardziej no, bardziej o, o Kuklińskim w sferze prywatnej a tam mamy też dużo takich właśnie politycznych rzeczy ale to nie dało się tego oddzielić widzimy Kuklińskiego od samego początku od tego jak zostaje, zostaje awansowany jak jeździ do Moskwy na różne, na różne zebrania. Widzimy, w jaki sposób traktowani są polscy oficerowie przez rosyjskie, radzieckie przepraszam, władze. I ten film pokazuje jednoznacznie, nie zadaje pytań, czy Kukliński był zdrajcą Polski, czy, czy nie. Ten, Kukli, ten film przepraszam, pokazuje nam, że no opowiada się za tym, że Kukliński nie był żadnym zdrajcą był po prostu bohaterem. Czyli jest teza, której reżyser broni przez cały film. Tak, że był bohaterem i to pokazuje ładnie właśnie jak traktowanie właśnie, jak mówiłem, oficerów przez, przez Rosjan, jako, jak przez jakichś niższych szarżą ludzi, sług właściwie. No, po, po prostu Polacy u, u siebie nie są no obrońcami Polski, tylko jakimiś pionkami w, w rozgrywce między Moskwą a, a Nowym e, Waszyngtonem, przepraszam. I Kukliński pokazany jest tam jako właśnie bohater, ponieważ broni jakby Polski przed nuklearną zagładą, bo w tym momencie, kiedy się dzieje akcja, było to realne zagrożenie. Wiadomo, że e, być może patrząc teraz e, z przestrzeni lat nierealne, ale wtedy ludzie myśleli inaczej no no i kurczę film jest dosyć fajnie sfilmowany jest parę fajnych akcji, ale wybijają na przykład mnie takie momenty, kiedy dużo się dzieje w języku obcym na przykład po rosyjsku dużo się mówi tam w tym filmie, po niemiecku po angielsku i to się przeplata z językiem polskim. Za chwilę mamy dialogi w języku angielskim, za chwilę mamy po rosyjsku. No, to jest dosyć wybijające. Według mnie. Nie wiem, czy lepsze byłoby, gdyby wszyscy mówili po polsku. Pewnie nie. Reżyser musiał się na coś zdecydować. Albo mówimy w, w językach takich, jak mówili, albo, albo mówimy po polsku i wybrał tą pierwszą opcję. Nie wiem, czy, czy gorszą, czy lepszą. Wybijało to dosyć z oglądania, moim zdaniem. Przynajmniej mnie. Trochę denerwowało, że musiałem się skupiać na czymś innym niż na samym obrazie. No co jeszcze? Czasami, czasami te dialogi były dosyć takie... Hmm, trąciły taką propagandą lekką, takim patosem. Szczególnie na przykład jak Kukliński rozmawia ze swoim synem. to hmm, Tak, dosyć takie sztuczne to, to czasami się wydawało. Mamy tam. Aha, Kuchlińskiego gra Marcin Dorociński, bo nie powiedziałam o tym. Gra. Tak, Marcin Dorociński gra postacie bardzo dobrze. Stonowany, ale no, dosyć silny człowiek, który. No, i tu jest właśnie ten minus. Ja nie wiem, czy tak było naprawdę. Ten szpieg Dorociński, jako szpieg, jako szpieg kukliński, jest totalnie jakby nieporadny od przypadku do przypadku dosłownie, udaje mu się te, te wszystkie dokumenty wykraść skopiować właściwie tylko cudem bo z taką nieostrożnością jak on to robi to po prostu to woła o pomstę do nieba więc mógłby to zrobić każdy tak jak, jak, jak na filmie jest pokazane no. No, czasami to jest aż śmieszne, kiedy no, uderza się w ścianę, wysypują mu się ważne dokumenty. No, no takie rzeczy się tam dzieją. Yy, mamy yy, aktorkę, którą no, nie lubię, nie ukrywam tego, Maja Ostaszewska, gra żonę yy, Kuklińskiego. Jak zwykle gra yy, osobę, którą zazwyczaj Maja Ostaszewska gra, czyli histeryczną, <śmiech> rozdryganą, smutną, płaczącą kobietę. Ja, ja ten, przepraszam, że ja się śpieję ale Marcin Dorociński gra tak jak Marcin Dorociński a Maja Ostaszewska gra tak jak Maja Ostaszewska ale wiedziałem, że powiesz o tym, że, że tym swoim zapłakanym głosem, bo e, ostatnim razem e, Maja Ostaszewską wałkowaliśmy chyba mocno podczas e, uwikłania sz, w innym, tak. W innym o podcaście tak, w innym czasie, w innym podcaście I, i dokładnie to samo mówiłeś na temat Maji Ostaszewskiej dobra, przepraszam za dygresję, wracaj Maja Ostaszewska jak Maja Ostaszewska płaczliwym głosem no dobra, mamy świetny po pościg samochodowy w tym filmie to muszę przyznać, że yy, niby jest to pornie, ale jest na śniegu jest ślisko i jest bardzo naturalnie i są duże Fiaty, więc muszę powiedzieć, że to jeden z lepszych pościgów samochodowych y, jest Opel Kadet. i są, y, jest Nyska Policyjna no na bogato, na zachodnie No, tak jest ale jest, wyszło bardzo naturalnie bardzo fajnie, podoba mi się ten pościg samochodowy y, no i co y, na początku jak skończył się film y, oceniłem go tak bardzo średnio na no, na piątkę, na 5 na 10. Ale z biegiem czasu, jak sobie o nim myślę, to, to, to po, powoli podwyższam t, te oceny. Także y, po pewnym czasie jakoby przegryzł mi się w głowie ten film. I, I no tak, ogólnie na plus. Daję mu, bym dał mu gdzieś tak 7 w tym momencie A to już dużo. No, to już dużo, to już jest. Y, ale ja mówię, y, no to jest. Y, tam trochę zabrakło mi takiej dramaturgii. Tam jest w kilku momentach, są sytuacje dramatyczne, ale mimo wszystko za mało, za mało. Fajne role były Mirosława Baki i Zbigniewa Zamachowskiego. Hmm, czyli powrót, powrót do korzeni. Wiesz co, Arek, ja mam z tym filmem o tyle problem, że... Są takie filmy, którym bardzo szkodzi akcja promocyjna i mnie akurat to, co zrobili twórcy tego filmu, promując go, odstraszyło tego filmu bardzo skutecznie. Nie wiem, czy w najbliższym czasie zdecyduję się, żeby go oglądać ale właśnie to, w jaki sposób ten film był promowany, co się działo wokół jego premiery, że na premierę ściągnięto nie wiem, ambasadora Stanów Zjednoczonych, przedstawicieli rządu, Ministerstwa Kultury, Wałęsy. Tak mi to pachniało, właśnie tak jak użyłeś tego słowa, taką tanią propagandą, że jest to film nie tyle historyczny, nie tyle film sensacyjny, ile film zrobiony na zamówienie Ministerstwa, nie wiem, kultury za jego pieniądze, i że będzie to taka tania propaganda, promowanie kuklińskiego jako bohatera. Z tego co mówisz, niewiele się pomyliłem w ocenie tego filmu po, po trailerach i po akcji promocyjnej, więc dla mnie. Czy to producent, czy pozostali twórcy zrobili temu filmowi naprawdę dużą krzywdę, promując go w taki, a nie w inny sposób? O właśnie, ja teraz wrzucę, wrzucę kamyczek do ogródka producenta, bo ty powiedziałeś, że te, tutaj może ministerstwo zaangażowane, może ta propaganda gdzieś idzie z, z innych kręgów. Film był mocno obdyskutowany, bo mo mocno kontrowersyjna dla niektórych jest postać generała Kuklińskiego, niektórzy, pułkownika, tak, przepraszam, niektórzy popierali to, co on zrobił, niektórzy twierdzą, że to był, był tak Naprawdę zdrajcą, pomimo tego, że inny ustrój panował e, wtedy w Polsce, były całe audycje na ten temat, były spory, byli goście, byli zwolennicy, przeciwnicy. E, wracam do, do, do producenta, a właściwie do pani producent, która jak się okazuje. Znała y, rodzinę, gen Boże, generała, pułkownika Kuklińskiego, y, znała historię Kuklińskiego, i to ona tak hmm. naprawdę y, pojawiła się u Pasikowskiego i podsunęła mu ten temat. Y, temat, którym z tego, co on kiedyś opowiadał tak naprawdę nie zainteresował się od razu i nawet jakoś nie był przekonany do tego, żeby robić film na temat kuklińskiego. Dostał stertę odtajnionych dokumentów związanych z historią kuklińskiego. Tylko tak, to teraz jest pytanie: jakie mogą być odtajnione dokumenty na temat kogoś, kto był podwójnym agentem? No dokumenty, ale na pod. Takie, które mają być. Tak, takie, które mają być. I na podstawie tych dokumentów Pasikowski, jak sam przyznaje, zrobił film, który przedstawia e, w dużej mierze dobrą stronę e, pułkownika Kuklińskiego. E, pewnych elementów w tym filmie nie ma zawartych, pewne są zawarte, więc ciężko oceniać. Cię naprawdę ciężko oceniać, ja nawet... Y nawet nie starałem się zagłębiać w temat, żeby stanąć po jakiejkolwiek stronie, jeżeli chodzi o, o dyskusję tego wątku historycznego samego filmu jeszcze nie widziałem, ale w przeciwieństwie do Maćka chętnie go obejrzę chociażby dlatego, żeby zobaczyć jak Maja dziś... Po, po, po, nie, po, po, nie, nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> ani Maja Ostaszewska, ani Marcin Dorociński, który jest świetny nawet w reklamie PZU no to człowiek sam się broni w każdej sytuacji, ale obejrzę go po prostu, żeby, żeby sprawdzić, jak dziś wygląda rzemiosło warsztat Pasikowskiego, Pasikowskiego bo, bo jednak, jednak jego filmy, filmy to, to jest jakaś historia. Nawet jeżeli niektórzy nie, nie, nie lubią mięsa, które jest tam rzucane na lewo i prawo, to, to ja, ja cenię to wszystko, co pan Pasikowski tworzył na przestrzeni lat. No, mięsa tam za dużo nie ma akurat w Drackeston. A... Nie, ja mówię o poprzednich produkcjach. Mm -hmm. Mm -hmm. No. A mnie nie zachęciłeś. Nawet twoja siódemka yy, nie zachęciła mnie do tego, by ten film w najbliższym czasie zobaczyć. O, tyle. Dobra, no. Każdy może sobie oglądać co chce. No. To co, wy, nic, wy już nic nie oglądaliście, tak? Nie, nie, ja wolę, ja wolę czytać od oglądania. Mhm. Przynajmniej ostatnio. Nie, nie, lubię, lu, lu, lu, lubię oglądać, ale no tak jak Ci powiedziałem, ta, ja jestem ostatnio strasznie na e, państwo polskie cięty, e, robią mnie jak chcą, jeszcze jak widzę, że próbują mi e, mówić e, jak mam myśleć, jak oceniać historię, to mi się nóż w kieszeni mój scyzoryk do naprawiania podcastu otwiera i e, nie wiem, pewnie kiedyś się przemoga, ale nie w chwili obecnej, nie, nie, nie. Okay. A takiego Też... negatywnego no. pozwól Arek, takiego negatywnego mhm. stosunku do państwa można nabrać czytając książki takie, o której chciałbym jeszcze na, na zakończenie tych tematów, które ja przygotowałem powiedzieć a chciałbym powiedzieć o książce właściwie nie tyle książce, tylko o buku autora, który dla wielu osób może się kojarzyć z polską sceną kryminalną czyli Piotra Głuchowskiego Piotr Głuchowski który w ostatnich latach był nominowany do nagrody wielkiego kalibru, bo i w roku 2013 za swoją książkę Umarli tańczą jak i w tym roku za lud nad głową Ostatnimi czasy pojawiła się trzecia książka Piotra Głuchowskiego, również przedstawiająca przygody, perypetie dziennikarza Roberta Pruskiego, zatytułowana Trzeci Zamach. Więc dla wielu osób Piotr Głuchowski to przede wszystkim pisarz powieści kryminalnych, jednak on Pisarzem kryminałów jest od niedawna, a przede wszystkim od wielu, wielu, wielu lat jest przede wszystkim reporterem, świetnym reporterem, dziennikarzem i redaktorem. Od 1990 roku jest związany z gazetą wyborczą albo szerzej agorą, gdzie przez wiele lat był również dziennikarzem śledczym. Ma na swoim koncie grubo ponad 300 reportaży z różnych krajów. To są reportaże z Polski, z Białorusi, z Izraela, z Wielkiej Brytanii. Piotr Głuchowski zdobył nagrodę Grand Press za świetny reportaż o władcach Korei północnej. I właśnie książka, o której chciałbym teraz powiedzieć, to jest taki minibook um, zawierający najlepsze teksty Piotra Głuchowskiego zdaniem samego um, autora. To jest minibook, książka Cieniutka, ja nie wiem jak ona się przedstawia w papierze, szczerze powiedziawszy nie wiem czy w ogóle była wydana na papierze. To jest jakieś tysiąc linii w formacie MOBI. W ogóle te booki to jest nawiązanie do tego co swego czasu Amazon zrobił i bardzo popularnych książek serii Kindle Single. To są właśnie takie krótkie książki, krótkie opowiadania, takie one-shoty, które można w Amazonie kupić za dolara 2 dolary. U nas w Polsce no, minibuki drogie, niedrogie, 5-6 zł. No, można kupić, ale biorąc pod uwagę, że za 9,90 można w promocji wyhaczyć naprawdę całą pokaźną... Powieść, może się to wydawać e, drogo. Ja wolałbym, żeby te minibuki kosztowały właśnie 2-3 złote. Ale wracając do samej książki e, Głuchowskiego. Człowieku, człowiek zagryzł psa. Siedem reportaży e, Głuchowskiego, które pojawiały się e, no, od początku lat e, 90 Przeróżna tematyka, ale to, co je łączy, to bardzo negatywny obraz Polski, społeczeństwa. Elit. Elit, tak. To jest siedem reportaży. Numery od brata. Reportaż na temat tego, jak. Pieniądze wygrane w lot to zmieniają ludzi, w jaki sposób te pieniądze są wykorzystywane. Jest to obraz faceta z zabitej dechami. Ja chyba, ja chyba czytałem oryginalny polskiej wsi, ten tak facet wygrywa w lot to ponad mi, mi, milion złotych i co z takimi pieniędzmi robi... On w Angorze był drukowany. tak, robi człowiek, który no, dla którego nawet banknot 100 złotowy był do tej pory luksusem, tak? Słupy polskie, czyli o tym, w jaki sposób zarabia się pieniądze Też był, wyłudzając to. nielegalne kredyty. Nietykalni, czyli korupcja w wymiarze sprawiedliwości. To jak w Polsce uniewinniani są ludzie poprzez skorumpowanych prokuratorów, sędziów. I to nie ludzie, którzy popełnili jakieś małe przestępstwa, ale ludzie, którzy zabijali wielokrotni zabójcy, którzy kupują sobie wymiar sprawiedliwości wstrząsający reportaż. Lepiej na Tomka Padło, czyli historia chłopaka, który niesłusznie jest skazany na więzienie, w więzieniu jest bity, gwałcony poniżany i błąd wymiaru sprawiedliwości de facto łamie mu życie. W Sales Twoje Życie, czyli obraz polskich przedstawicieli handlowych, młodzi ludzie, którzy po kilku miesiącach, latach pracy w działach sprzedaży korporacji takich jak Philip Morris, Nestle i tak dalej, te duże korporacje, no mają zniszczone życia, popełniają samobójstwa. Człowiek Zagryzł Psa, tytułowy reportaż na temat zezwierzęcenia polskiej wsi i potwórczaj się w bezruchu reportaż na temat dorosłych dzieci alkoholików, jak przedstawiają się ich życia, jak ich losy potrafią różnie się ułożyć na fundamencie wspólnego Mianownika. Książka niedługa, aczkolwiek o tyle ciekawa, że pokazuje twórczość Piotra Głuchowskiego inna niż ta, którą przedstawiają jego powieści. Myślę, że warto po to sięgnąć też przez pryzmat tej formy, tego minibooka krótkiej książki, która potrafi być przerywnikiem w dniu powszednim. Ja tą książkę przeczytałem w kolejce w Narodowym Funduszu Zdrowia gdy stałem ponad trzy godziny, ponad trzy godziny, żeby odebrać kartę Europejskiego Ubezpieczenia Społecznego. Nie, nie jestem się, w stanie zrozumieć tego, dlaczego musiałem stać tam ponad trzy godziny, a nie mogłem wejść na stronę internetową, sprawdzić, czy jestem ubezpieczony i wydrukować sobie numer tego ubezpieczenia i go po prostu mieć przy sobie. Tylko musiałem pójść, ostać w kolejce i dostać kartę plastikową, którą dostarczył ktoś, kto wygrał przetarg, zarobił na tym grube pieniądze z moich podatków. E poczułem się wydymany jeszcze ta tematyka tego minibooka tak mnie jeszcze bardziej rozsierdziła w tym NFZ-cie, że, że stwierdziłem, że muszę Wam o tym, e e e e o tej książce opowiedzieć. Tyle z mojej ja strony. Ja nie wiem, czy abym. Ja ja nie wiem, czy ja bym mógł tą książkę czytać, bo mnie takie rzeczy tak po prostu denerwują, że ja, ja po prostu ja nie mogę na przykład <śmiech> obejrzeć sobie filmu e, Układ zamknięty, tak? Tak, to są te klimaty, to są właśnie te klimaty. No właśnie, ja, ja, ja nie mogłem tego filmu obejrzeć, bo gdzieś tak w połowie, nawet nie w połowie, to po pierwszej 20 czy 30 minutach szlak mnie trafi i powiedział, nie, nie będę tego oglądał. Nie będę oglądał tego jawnego skurweseństwa, no. Tak, powiem mocno. No to nie czytaj, zostań przy e, Umarli Tańczą. <głos> Nezbo. Tak, tak, albo nie, po prostu Świetnych Kryminała Głuchowskiego. Jak opowiadałeś o Głuchowskim, to mi się skojarzył też z, e, z, z Sekielskim, bo po, bardzo podobne e, no, kariery. No, Głuchowski ma troszeczkę dłuższą karierę. To jest facet już, no. e, który jest pod pięćdziesiątkę, tak? A, a Sekielski mhm. to młody, gniewny, polski. No ale też ale, ale tak. też tak, tak. podobna droga, podobna droga. A, ja a ja w przeciwieństwie do Arka chcę to przeczytać ja nie wiem, ja, ze mną może jest coś nie tak ale e, to, to, to, to, to, nie, to nie tak, że, że siedzę i się cieszę bo, bo tak nie jest bo nawet nie, to, nie, wiem, nie wiem jak to określić, to jest jakaś niezdrowa ekscytacja jak ja oglądam filmy na przykład takie jak y, Układ Zamknięty nie żebym się cieszył, bo też się gotuje we mnie <śmiech> tylko, tylko tylko właśnie no Ktoś tak pokazuje, się, taki Aha, ale świetny przekręt, ale nie, to dobrze zrobione. Pozabijał wszystkich. No nie, no nie, ja bym nie, dostał właśnie, ich wszystkich na wyciągnięcie właśnie. sztachety, to bym ich pozabijał. O tak, właśnie, prędzej. Z, ty z tych dwóch niezdrowych ekscytacji to jest bardziej ta niezdrowa ekscytacja w wykonaniu Macieja niż w wykonaniu Arka. O, o, to, o, to, o to chodzi, bo. To nawet nie chodzi o to, że ja tu jestem uświadamiany, bo, bo, bo my zdajemy sobie sprawę z takich rzeczy, tylko ja się cieszę, że ktoś o tym mówi i że to trafia do szerszego odbiorcy, a z drugiej strony trafia mnie, e, że, że jakby e, takie głośne filmy wywołują dyskusję, takie nie wiem, artykuły wywołują dyskusje, tylko niewiele z nich pozostaje później. To, to, to dalej się dzieje, to, to dalej jest z, y, nie wiem, całe to środowisko jest w jakiś sposób zgnite i zresztą os ostatnie, ostatnie wydarzenia w naszym kochanym polskim rządzie yy, no, uświadamiają nas w tym, że tkwimy w jakimś niezrozumiałym, ciągle rozrastającym się absurdzie, który nas otacza i im dalej od np. teraz ostatnio jest głośna afera ja nie chcę tu mówić o polityce. Chcę powiedzieć o tym, że kilka tygodni po tym, gdy coś zaczęło się dziać, zmienia się tłumaczenie tych polityków, tak? Oni, oni już po, po, trzech, przed, po trzech tygodniach mówią tak, jakby w ogóle nie wiem, ta sprawa jakaś absurdalna. Nic oni już się są pewni, stało. że trzeba tak Polacy to, to, to, to nic zupełnie... się nie stało. Ja jadąc samochodem dwa dni temu, słuchając tego, co ci panowie wypowiadają podczas swoich przemówień w Sejmie, zastanawiałem się, czy oni swoich wyborców i wszystkich Polaków traktują jak osoby, które po trzech tygodniach mają amnezję. Nie, i to, co zostanie, i to, co zostanie po całej sprawie, Łukasz, to jest to, to, to jest to, co zostało po reportażach Głuchowskiego, tak? Czyli... Mini buczek za 6 zł do kupienia w internetowej księgarni gazety wyborczej. O, tyle, tylko że to będzie internetowa księgarnia tygodnika wprost. Bawimy się Krasy. dalej, wychodzą kolejne sensacje, yy, giertychy i tak dalej. Jest wesoło, tak? O, to ja, ja myślę, że my już jesteśmy w klimacie. <słuch> nieważne. Yy, nieważne, napijmy się. Napijmy się. <słuch> no, napijmy się. Ach, nieważne, napijmy się ja teraz chciałem na szybko bo y, już się troszeczkę rozro rozrośliśmy z tym podcastem dzisiejszym więc ja teraz będę ścigał e, na szybko kilka takich y, newsików ale zanim newsy ja wspominałem że o pewnym wydarzeniu muzycznym w którym brałem niedawno udział będę wspominał a o którym jeszcze nie wspominałem bo gdy spotkaliśmy się tydzień temu to nie wspominałem o koncercie Cezika y, Arek pamiętasz? Yy, Przy... chyba mówiłeś nam prywatnie tylko. Dokładnie, bo właśnie ja tu muszę rozgraniczyć, że my sobie tutaj nadajemy po kątach, a później spotykamy się, by dopełnić, dopełnić się w nagraniach w ramach audycji 100 gram popkultury. To znaczy, gdybym słuchał naszych podcastów, to bym wiedział, o czym mówiłem. <grych> Gdybyś słuchał, no właśnie, też sobie muszę, muszę sobie posłuchać, o czym opowiadamy naszym słuchaczem. Wyszło, że nie słucham właśnie. Byłem ostatnio w Łodzi, spotkałem naszych słuchaczy kochanych, jak już wspominałem na początku odcinka wyszło, że nie słucham co Arek do mnie mówi bo nie wiedziałem, że mówił o serialu Banksy <grych> ale nie jest źle, nie jest źle bo okazało się, że gdy już została mi przybliżona treść serialu to już wiedziałem o co chodzi także nie jest aż tak do końca ze mną źle pozdrawiam nasi, wszy naszych wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie Pozdrawiamy bardzo, miło bardzo, bardzo miło było bardzo miło było spotkać ludzi, którzy słuchają nas po po poza nami samymi jak się okazało, Arek nas nie słucha, więc Arka już nie jest miło spotykać. No i, no i nie ma sensu go pozdrawiać też w podcaście. Arek, nie pozdrawiamy nie, cię. Nie, nie. Arek, nie pozdrawiamy cię, nie słuchasz. szkoda. Szkoda tracić <laughs> czasu antenowego. Wracam do wydarzenia muzycznego, który, które całkiem niedawno było, by, było, odbyło się w Malborku i w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. E, mianowicie był to kameralny akt solowy, takiego... A, powiem, po, powiem, jak jest. Muzyka, który, yy, który kryje się pod pseudonimem Cewik. Cezik. się sprzedał. Cezar Cezary Nowak. A dlaczego tak twierdzisz? sam tak śpiewa. No tak, śpiewa mhm. tak. <grych> bardzo, bardzo, bardzo fajne wydarzenie, bo to jest taki koncert, yy, yy, w którym... Cezary Nowak, czyli Cezik, obładowany sprzętem, pojawia się na scenie. Koncert nie może się odbyć, jeżeli nie ma rzutnika, jeżeli nie ma tej całej, całej scenografii typu forfiter, czyli krokodyl, o którym e, śpiewa w jednej ze swoich popularnych piosenek, czyli w przeróbce bardzo śmiesznego wideo internetowego. E, Obładowany jest sprzętem, o którym wspominałem, i coś, co mnie zafascynowało. Na scenie jest mnóstwo kamer, no, kilka kamer, kilka kamer, które cały czas y, wyświetlają na y, tym telebimie rzutniku, y, który znajduje się na scenie, to co dzieje się wokół Cezika wszystko, z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest taki atrakcyjny element, który pokazuje co tam na tej scenie się dzieje i mogą to zobaczyć osoby, które siedzą w dalszych rzędach ale jest to też zabieg który w jakiś sposób został wymuszony na ceziku przez ludzi którzy potrafili podejść do niego po koncercie i powiedzieć, nie no fajnie fajnie grasz, ale szkoda, że z playbacku <grym> bo no bo tak, bo niektórzy nie potrafią zrozumieć, że jeden człowiek może być multiinstrumentalistą, że jeden człowiek może być wszechstronnie uzdolniony, śpiewać, grać, tworzyć sobie chórki i jeszcze to wszystko robić w jednym czasie na jednej scenie, dodając poszczególne instrumenty do podkładu, a później do tego śpiewać. Bardzo fajne było to wydarzenie. Koncert trwał dobre 90 minut plus-minus, bo, bo dokładnie na zegarek nie patrzyłem. E, zagrał trzy bisy, co jak się okazuje jest... E, to nie jest tak, że, e, że w Malborku było fajnie i ludzie bili głośno brawo i on trzy razy wychodził na scenę, bo Malbork jest taki fajny. Okazuje się, że wszędzie tak robi. Zresztą zespoły, które dużo grają, to te bisy już sobie wliczają do normalnego czasu grania, no ale zawsze to jest taka słodka kokieteria twórcy wobec widowni, która zasiadła w miejscu, w którym odbywa się koncert, i wszyscy głośno biją brawo po to, żeby artysta powiedział, no, no dobra, jeszcze jeden numerek tutaj dla was zagram. Bardzo fajny zestaw, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jeżeli mielibyście kiedykolwiek okazję wybrać się na kameralny akt solowy w wykonaniu cezika, to ja zachęcam. To są, to są bardzo dobrze wydane pieniążki na pewno bardzo świetnie się pobawicie jeżeli ktoś zna internetową twórczość Cezika to będzie zadowolony jeżeli ktoś lubi pośmiać się z takiej popularnej popowej papki, która na co dzień jest serwowana w radio i w programach muzycznych to zdecydowanie również świetnie się podczas takiego koncertu ubawi. to tyle o Ceziku polecam, zachęcam a ty, Maćku, byłeś na koncercie Zdobywca Oscara, ja, nie? Ja byłem ostatnio właśnie na koncercie 30 Seconds to Mars. Jared Leto i właśnie Popa, jak tak mówiłeś o tym ceziku, że e, tak e, flirtował sobie właśnie z publicznością, że e, taka wyjątkowa jest każda publiczność, e, każdego koncertu, to uśmiechnąłem się właśnie pod moim e, e, krzaczastym wąsem, ponieważ e, Jared Leto wyszedł na scenę w Rybniku e, i zaczął do ludzi mówić, że e, jest tak wspaniale, że on chyba znalazł swój prawdziwy dom tutaj nie wiem, facet grał koncerty w Barcelonie, Paryżu Nowym Jorku i na, w każdym chyba większym ten przyjechał do Rybnika i mówi, jesteście kochani, jesteście cudowni znalazłem swój dom jak jest Jared po polsku, no, ludzie średnio wiedzieli, mówi, nie ma problemu, możecie do mnie mówić kiełbasa no. <grym> okej okay. No, nie, może, może po prostu zasmakowały mu pierogi, bułka z kefirem, o pierogach Pols też mówię, nie? Tak, po, tak. polski folklor pod y, sklepami spożywczymi w, w gdzieś w odległych miejscowościach y, na drodze do Rybnika. Wszystko, wszystko mogło się wydarzyć. Zresztą w polskiej kiełbasie można się zakochać, o tym wiemy wszyscy. No w po tak, no to też jest prawda. No. Ja, ja Panowie, mam słabość do polskich kiełbas. Pan panowie, trochę, trochę słowa o, o, o takich wydarzeniach filmowych, może zacznę o czymś dla warszawiaków, szkoda, że, że tylko dla warszawiaków od 14 do 31 lipca w Warszawie w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego odbędzie się coś fantastycznego o, tak się ślicz, ślicznie zrymowało Woody Allen jego filmy będą właśnie między 14 a 31 dniem lipca wyświetlane właśnie tam o godzinie 21 każdego dnia 17 różnych bardzo znaczących filmów Udego Alena będzie można obejrzeć także jeżeli ktoś chciałby a, a ma możliwość pojawić się w Warszawie bądź jest z Warszawy tak jak na przykład Brada Arkadiusza to na Udego Alena może sobie każdego wieczoru za darmo powędrować do Centrum darmo. Sztuki Fort Sokolnickiego tak, tak sobie teraz dokładnie. myślę bo Woody Allen słynie z tego, że kręci filmy, w których bohaterami są miasta, tak? No to teraz skoro Jared Leto, taki wybitny aktor, zdobywca Oscara, zakochał się w Rybniku, Rybnik jest jego prawdziwym domem, to może teraz Woody Allen nakręci film, którego bohaterem będzie Rybnik? A jak zaczęłaś mówić ale nie jest słynny z tego, że kręci to myślałem, że dokończysz ze swoimi przyrodnimi córkami No właśnie Też, Już każdy słyszał Ale ja, ja tam ja tam, ja, ja tam Nie wnikam w takie plotki Przyrodnimi? Nie, mniejsze, powiedziałem? Przy, przyszywanymi Jaki człowiek zagryzł psa A, No, takie plotki A jeśli chodzi o darmowe rzeczy to... Mm, Co tam nowego na chomiku? Są nominacje są nominacje do Zajdla do Nagrody Zajdla za opowiadania i wszystkie e, opowiadania są dostępne w wersjach Mobi na przykład za darmo. O. Te, które są nominowane w tym roku do Nagrody Zajdla. Opowiadania fantastyczne polskich autorów. A to mnie zaciekawiłeś. Można sobie wejść na... E, na Zajd nie, nie pamiętam teraz adresu no wpiszcie sobie nagrodę Zajdla i, i na pewno będzie link do tych właśnie opowiadań w formatach na czytniki różne ja dzisiaj sobie ściągnąłem to jest wszystko spakowane w jakimś razie, czy w zipie no kolejna sytuacja z, z czymś ciekawym, co, co można za darmo przeczytać. Są to opowiadania pani J.K. Rowling. One od y, marca tego roku pojawiają się na stronie pottermore.com. No i na serwisie lubimy czytać. Czytałem taką informację, że y, no, tam pojawiały się różne opowiadania, aż ostatnio pojawiło się opowiadanie, które jest jakby nawiązeniem do historii o Harry Potterze ale tutaj jest sytuacja taka, że Harry ma 34 eee. lata pierwsze siwe włosy pojawia się druga blizna na jego y, tym razem tw tw twarzy policzku e, no i właśnie jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z tą historią to można sobie trafić na tą Obratko. stronę e, z, tego, co, z tego co ja widzę, nie, mia to, to, to, ja nie to, miałem się to... włosów, ja miałem 34 lata ale czekaj to jest świetna. Ja nie mam 30. -tki. To jest świetny ja pomysł na rozwinięcie całej historii. Dorosły Harry, dorosła hermiona, a co robią dorośli ludzie? Jadą na koncert do Rybnika. No, <śm> też, <śm> też, też, też. Ale Harry nie. Ale przecież ale Harry nie jest Hermioną. No nie, no, jak byli młodzi, to nie, ale teraz jak będą dorośli stanie, to, to wiesz. No powiedz, że ty byś nie był z dorosłą Hermioną. A co z, Ro a co z Ronem? Z Ronem. Ty, to, ta historia może być jeszcze lepsza. Dorosły Harry, dorosła Hermiona i dorosły Ron. A, ja, ja, ja, ja nie czytałem większości tych książek, tak jak kiedyś wspominałem, czytałem pierwszy tom Harry'ego Pottera. Czy Hermiona, Hermiona czasami nie była Ruda? A, ale to tam nie... Hermiona nie. Ruda była siostra Rona. I nie Ron pamiętam, był Ruda. Teraz. Okay. I Ron był rudy. I Ron też był rudy. Ale w pierwszej części. I jego bracia w byli. W pierwszej rudzi. części Harry'ego Boga. Rodą ojciec, rudy matka, rudy sąsiad i sąsiadka, tak? <laughs> e panowie, wyobraźcie sobie sytuację ja nie wiem, czy to ty, czy, czy, czy, czy ktoś z was wspominał o tym, że w kinie jest bardzo głośno i nie, co nie jest koniecznie dobre dla waszych dzieciaków e, okazało się, że rzecznik praw dziecka w Polsce, pan Marek Michalak również uważa, że hałas szkodzi dzieciom i dlatego postanowił zwrócić się do głównego inspektoratu sanitarnego, by zbadano, czy w kinach przypadkiem nie są przekraczane normy hałasu e, i okazuje się, że, że, że poprzednie testy, które już w 2012 roku były prowadzone niekoniecznie musiały być wiarygodne dlatego teraz one będą powtórzone i może się okazać, że yy, no, jeżeli te wyniki byłyby miażdżące dla, dla wszystkich operatorów kin to coś w tej kwestii mogłoby się zmienić i wtedy z dzieciakami można by było tak już na spokojnie i udać się do kina bez specjalnych ko ko koreczków. I wtedy zamiast i wtedy zamiast dialogów będziesz słyszał chrupanie popcornu i siorbanie coli. No to przynajmniej będziesz chodził <grym> na filmy z napisami. <grym> z dzieciakami, mógł, z napisami? I będziesz mógł dzieciom czytać się na, napisy i, i pół sali będziesz słyszeć. Jeszcze wracając do Harry'ego Pottera, czytam Brunowi właśnie. W, tamtym w tym tygodniu zaczęliśmy właśnie. Nie w tamtym tygodniu zaczęliśmy. Nieco wieczór, ale co, co drugi wieczór mniej więcej Yy, powoli do przodu pierwszy tom sobie czytamy, Panowie. 2008 rok, wtedy pojawiła się płyta e, Black Eyes grupy ACDC. I teraz po latach 6 ma pojawić się 15 krążek roboczo zatytułowany Men Down, e, właśnie grupy ACDC. Ja zacieram rączki, nie wiem, jak Maciej No oczywiście. Jak można się nie cieszyć na ACDC? Panowie są już. Mnie to, panowie są, ziębie, mnie to ani ziębie nie grzeje. Panowie są już w kwiecie wieku, 40 lat wspólnie na scenie. No i ten, ten krążek ma być takim troszeczkę hołdem dla współzałożyciela kapeli, czyli Malcolm'a Younga, no, który ostatnio niestety podupadł na zdrowiu i zrobił sobie przerwę od grania, koncertowania. Oj, panowie nie wyglądają już najlepiej. Wiecie, co mi się przypomniało? Nie wiem, czy widzieliście ostatnio... W ogóle słyszeliście o tym, że Monty Python wraca do występu, występów? Nie. Ale cała Oj, to grupa? Jest, to jest news sprzed kilku y, miesięcy. Monty Python ma wystąpić, nie wiem, kilka razy. Generalnie mają spotkać się, nie wiem, czy w całości. Teraz wam już nie, nie, nie, uściśle, nie uściśle wszystkich faktów ale mają pojawić się wspólnie na scenie, mają zagrać chyba kilka razy, taką, taką trasę zrobić. Y oni też już mają sporo lat, to takie nawiązanie do ACDC. Y sporo, sporo lat mają również panowie z Rolling Stones. Mm -hmm. I, I całkiem niedawno panowie z Monty Pythona chyba się skumali z, z panami z Rolling Stonesa. Y wy musicie to znaleźć, ja też sobie muszę to znaleźć, obejrzeć w całości na YouTubie zrobili prześwietny filmik panowie z Rolling Stones siedzą na kanapie i dyskutują właśnie o tym, że Ej, ale słyszeliście Monty Python wraca do występów i któryś z nich mówi no ale jak, oni przecież już mają tyle lat jak oni będą wyglądać na scenie i co oni mają zagrać ten gag z papugą generalnie wszystko nawiązuje do tego, że, że to już będzie na pewno odtwórcze, że oni już nie mają energii i tak dalej, i tak dalej. I w końcu jeden z nich mówi, dobra, gramy wieczorem koncert, to co zagramy? I playlista, setlista na wieczorny koncert, to, to takie takie, że się wyrażasz szlagiery no, a to taka, taka, no, taka e, fajna satyra, bo przecież wiemy, że będąc starym muzykiem, można wydać tak fenomenalną płytę, jak na przykład da da dam, prawda? Perfekt. A słyszałeś już całą płytę? Nie, Nie słyszałem e, tej płyty jeszcze. Staram się być sarkastyczny w tym momencie, drodzy panowie. Aha, Aha. Bo, bo ja tutaj jakiś czas temu yy, chyba z Arkiem nagrywaliśmy. Nawet nie wiem, czy ty nie byłeś razem z nami. Mówiłem o tym, że Dada Dam pojawia się na polskim rynku i ja, ja cały czas. To wtedy ze mną, ca cały to wtedy czas... ze mną nagrywałeś, bo Arek wtedy wyszedł po tak. rezerwatywy. A myśmy sobie rozmawiali na, te, na te tematy i, i y, odsłuchałem, tak, odsłuchałem parę kawałków i powiem. No panowie nie wiedzą, Jest kiedy lep. ze sceny zejść niepokonany. Scen Czyli spra sprawdzi sprawdziła się nasza obawa. Ja, ja gdy słyszę w radiu już ten singiel, który promuje ten krążek, to no, zmieniam stację. Tak szczerze się przyznam. Odcinanie Ale ja wam kupujemy. powiem, że z, że, z że z dwojga złego, y tak jak mam słuchać, y nowego perfektu I, i Lady Punk to wolę jednak perfekt, bo Lady Punk już nie wydaje, ten, nie wyrabia po prostu mechanicznie. To nie no. jest ani Lady, Pana ani ten. No, to jest Panasewicz. tak jak czasami widzę na koncertach gdzieś tam z Polski, to jeden utwór zaśpiewa, a drugi to już muszą ludzie za niego śpiewać, bo nie daje rady. Ar ale patrz, to jest dobre. Nie dość, że zapłacą za koncert, to jeszcze przyjdą za ciebie zaśpiewać. <śm> tak. E Mam jeszcze takiego newsa na koniec e te, te, tego setu i, i podejrzewam naszego dzisiejszego spotkania e, co, co, co, coś czego nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić e, informacja dotyczy takiego dziwnego projektu filmowego w internecie pojawiła się zapowiedź filmu film będzie nazywał się Ambience e, film ma trwać 720 o godzin Boże. czyli bite, bite 30 dni a zgadnijcie, ile trwa zapowiedź tego filmu? Dzień. 72 minuty. E, natomiast w 2016 roku... Ktoś idzie na ma, rekord Guinnessa chyba. Ma, ma pojawić 7 godzin na zapowiedź tego filmu. A film czyli ma pojawić Tak? Się... Trailerze. Tak, tak, tak, tak, to ma być, ma być pierwszy trailer w tym roku 72-minutowy, już można go obejrzeć. E, później pojawi się 7 godzinna, za, godzinna zapowiedź. E, premierę. To siedmiodniowy. E, premierę tego premiera tego filmu zaplanowano na 2020 rok. A widzę, że jeszcze w międzyczasie pojawi się zapowiedź 72 godzinna, czyli 3 dniowa. E, ja wiem jaki jest tytuł tego filmu Znaczy, chcę no. zgadnąć To jest Moda na sukces The Movie O, tak Zgadza się A to jest w ogóle tak Ambience, obraz, który będzie surrealistyczną, przypominającą Sen podróżą Ale <ścoughs> Moda A. na sukces Dobrze, że powiedziałeś to. Ja, jakoś tak kiedyś surfując sobie po internecie, tak klikając na jakieś bezsensy, trafiłem na, na coś, co się nazywa, jakieś tam takie zestawienie 10 najbardziej absurdalnych scen z, filmu, z serialu właśnie Moda na sukces. I no, to było bardzo śmieszne, powiem, powiem. No naprawdę, no śmiałem się w głos. Niektóre sceny były tak żałosne, że, że aż po prostu można było pęknąć ze śmiechu. Warto to, warto to sprawdzić? E, pff, no, warto, warto. Nie wiem, czy, e... czy da się gdzieś to e, znaleźć nie, nie. łatwo, bo ja jakoś trafiłem na to przez przypadek i potem jak to się dzieje z takimi stronami e, Wyrzucasz to, to z pamięci, ale akurat teraz e, Ja nie wiem, czy to jest prawda, ja, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale gdzieś słyszałem, że w modzie na sukces był, e, była taka scena, że facet zginął w wypadku samochodowym, obcięło mu głowę, a za 692 odcinki wrócił, że mu ktoś tą głowę przyszył. <śmiech> <śmiech> e, jeszcze słówko na temat filmu Ambience. E, jak w 2020 roku będzie premiera tego filmu, film zostanie wyświetlony, czyli 30 dni ktoś to będzie oglądać, może nie, e, to artysta po pokazie zniszczy film. Tylko nie raz? Jest tylko jedno będzie? będzie? No. No, no, ale nie ludzie wiem. są zryci, matka Przez... boska. No zryci. Tracić tyle energii życiowej na, na coś takiego. Nie, no Facet powinien dostać tak się, tak się do żywocie za taki numer. Przecież tak. mógł tyle dobrego zrobić. No, na przykład mógł zrobić, mógłby na przykład zrobić pożar Rzymu. I wiesz, tam gladiatorów, jakieś lwy. Coś takiego, nie? Wiecie, nie. Takie chwalis, coś. A? Arku właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś, ktoś w polskim kinie zmarnował kiedykolwiek kasę, to wtedy kiedy Neron w Kłowadis palił Rzym. Dlatego to powiedziałem, śmieję się. Arek starał się być sarkastyczny. Da, da, no tak. A, Dobra, ja tu jestem. Ja tu jestem ten, który, który nie łapie w locie. No to co, to było, kończymy To było trzynaste? Tak, to było trzynaste spotkanie z audycją, które nazywa się 100 gram pop kultury. Ze studia wyjazdowego Żegna Was Łukasz Mocek Skwara A... mówi Wam, Nara. Arek mówi Wam. Bye, cześć. Bye. bye bye. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. 100 gram pop kultury. Cześć.